Lepsze. Coś mi głowę ciąży, a ja muszę to wywietrzyć Wiadome jest to, że popełniamy błędy Wyjebane w to, bo z każdym jestem lepszy Dość mam w jak słyszę tych typów W końcu się dzieje po to jesteśmy Spójrz, całą resztę można wrzucić do sypu Stoję mimo wie, patrzę jak załabiamy besty Wyjebane w leszcie, bo nie zdaliście testy Mogę raz jeszcze i tak będę od was lepszy po 40 pisze stary album lepszy Zajmij się dzieckiem, przestają nas piersi Zapuszczamy wędkę, zaraz wyknął haczyk W sensie, że rodacy, siedziałem tam gdzie krzyżacy Chuj to nam urośnie, na razie to jeszcze zaczyn Tęsknię jakby łapie się, że nie on zaczyn Nowy joint, ten następny będzie jeszcze lepszy Coś mi głowę ciąży, ja muszę to wywietrzy Wiadome jest to, że popełniamy błędy Wyjebane w to, bo z każdym jestem lepszy Dość mam chu, jak słyszę ty Typu. W końcu siedziemy, po to jesteśmy. Spójrz, całą resztę można wrzucić do sypu. Stoję mimo wie, patrzę, jak zamawiamy, bez To się suma i nie rodzi się konflikt. Tyle u nas, jak chciał, coś wątpić. Z głow mura weź się przy tym nie potknij bani dziurają wierce jak kornik. Wyśla i nic nie chcę udowodnić. Się. W jednej chwili mogę się ulotnić. Brak opinii mam co do gości. Mówi coś, bo jak ja mam lolki Swoją stronę gminie spokój i pieniążki Tak na wokół przy tym daję, pusroski. rozkwin stogu znajdę wszystkie możliwości W głowie pokój to cel muszę zdążyć Wiesz, nie że chore, ale raczej nieodporne Jak się czuję, brak powodu, by to drążyć Zaprawiony, w jest stres ciągły, który błąd mi naliczył mordy Nowy joint, ten następny, będzie jeszcze lepszy Coś mi głowę ciąży, ja muszę to wywieźć. Wiadome jest to, że popełniamy błędy Wyjebane w to, bo z każdym jestem lepszy Doszłam w chuje, jak słyszę tych typów W końcu się dziejemy, po to jesteśmy Spójrz, całą resztę można wrzucić do sypu Stoję, mimo wie, patrzę, jak zamawiamy beczty. Będziesz gdzieś jak się boisz ryzykować Łeb, nie pozwala stać Nie mogło być lepiej, dzieje się co ma się dziać Chciałem by mi się otworzył teraz w chuju świat Znowu pada deszcz i powodem jestem ja Przez ze mnie znów ta, ale poczekania late Wypierdalam na wstępie Z toru nic, gdzie już więcej nie zepchnie Możesz nie wierzyć, bo ja w ciebie też nie